tak na marginesie, to za chwilę będę przepraszał, ale to dopiero jak muzyczka początkowa przebrzmi. A teraz, teraz powiem, że zostałem mile zaskoczony. Zostałem mile zaskoczony przez słuchaczy, którzy przez długi czas mojej nieobecności pisali do mnie. Były różne wątki ze wszech stron, jakieś informacje, pytania, Pytania o informacje. Nawet. Większość dotyczyła jednego tematu. Kiedy, do cholery jasnej, ukaże się nowy odcinek 420. Odpowiadam, moi drodzy. Właśnie go słuchacie. Zapraszam. 420. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki. Mój czas Jest pouhopouhé Prozatím Mój czas Mógł powiedzieć Ja już Nie płacim Rád tak rád tak żył Mamy zbyt exil A czasu miń Nese mi zdálo před půl hodinou, zijte-li chvázej SOS, ať se mi zítračím sem dnes, zbavně tíhyme, co nejdřív, zijte-li píšu z dej mi co ztrácím, dej mi čas, brať mi víru mou, lásku mou a ten nejví. Z własnego spánku możesz kręcić, nie czasu swojego, daj mi czas. Bo już ja się to już tentokrát nie progrę. Mój czas to są infilki takowe. Mój czas się odsyc tyśni czasowe. A o czym w tym odcinku? A w tym odcinku, a właśnie przede wszystkim, kim jest Christian. Będzie o zwyczajach polskich i zwyczajach czeskich, zwyczajach ludowych. Będzie o zwyczajach nieludowych, zwyczajach szkolnych, o mentalności. Będą macice cokolwiek by to miało znaczyć. Christian studiuje w Polsce i nie studiuje ginekologii. Od razu zaznaczę. Ale z tymi macicami miał albo macicami, mówiąc po czesku, miał styczność. Zresztą chyba wszyscy na studiach mają. Zależy w którym kraju. No więc, moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam na wysłuchanie rozmowy z Christianem. Jeżeli się spodoba, napiszcie o tym. Krystian na pewno będzie zadowolony. Ja również. Mam nadzieję, że pewnego dnia z Krystianem spotkam się znowu i porozmawiamy na wiele innych tematów, które po na naciśnięciu przyciska, przycisku przepraszam, yy, zakończ nagrywanie przyszły nam dopiero wtedy do głowę. Ale... To nie był dzień nasz, to był dzień pewnego młodego człowieka, który w tym oto w ten oto niedzielny poranek pierwszy raz pełnie uczestniczył w mszy świętej. Więc nie zabierałem Krysjanowi więcej czasu, ale mam nadzieję, że powrócimy jeszcze kiedyś do wielu innych, ciekawych tematów. Bo dobrze jest posłuchać kogoś, kto całe prawie swoje życie, większy swojego życia spędził w Czechach i mówi w dodatku o tym. Po polsku. Dla was Christian Pham. Ja zapraszam do słuchania. Jesteśmy, nie wiem gdzie jesteśmy. Byliśmy w Wambierzycach. Teraz akurat siedzimy w zajeździe i wzbudzamy jakieś niezdrowe, niezdrowe za, zainteresowanie innych osób, które są tutaj ze mną. Ze mną akurat ze mną akurat jest były mieszkaniec Czech, obecny mieszkańc miasta stołecznego Warszawy, Krystian. Krystian powiedz mi w ogóle jak to z tobą jest. jesteś Czechem, jesteś Polakiem, kim ty jesteś? Dokładnie. W paszporcie mam, że jestem Polakiem. Aha, ale większość czasu chyba mieszkałem w Czechach. Coś Dokładnie się tak. Urodziłem się w Czechach i przez 19 lat e, mieszkałem tam. Aha. Skończyłem maturę i postanowiłem, poznałem dziewczynę z Warszawy i postanowiłem wyjechać, e, ale nie powiedziałem, że moja mama jest Polką Aha. i ojciec z Wietnamu. Czyli taki tygiel narodów praktycznie. Dokładnie, taki pomieszany. Jest... Słuchaj, a jak to, jak to w ogóle było, yy, jak pojechałeś już do Warszawy, operowałeś w ogóle językiem polskim jako tak, prawda? Dokładnie tak, no bo tak mówię, mama jest Polką, Aha. Yy, rodzina yy, mieszka w Wambierzycach, yy -y. czyli z mojego miasta, gdzie się urodziłem bardzo blisko, 60 km, tak więc cały czas był kontakt z rodziną. Yy, tak więc po polsku yy, rozmawiam, natomiast w domu polskiego nie używaliśmy. Zmawmy? Czyli mówiliście tylko i wyłącznie po czesku, tak? Dokładnie, tak. tak. Yy, w szkole jakieś, nie wiem, problemy, bo ty jak urodziłeś się od razu poszedłeś do czeskiej szkoły, rozumiem, tak? tak? No, yy, <coughs> najpierw byłem w Wieslich, to jest mm -hmm. po polsku, yy, nie przedszkole, ale jeszcze wcześniej. Żłobek. Żłobek, tak, żłobek, przedszkole, podstawówka i szkoła średnia. Mhm. Mm Uczyłem się czeskiego i z początku może miałem trochę problemy właśnie z czeską gramatyką. No to chyba każdy Czech ma te problemy. Dokładnie. Z tego co słyszałem, ponad 60% Czechów ma problemy właśnie z odmianą no, z gramatyką. No możliwe, możliwe. Jest to, jest to tragi, tragiczna gramatyka. No i, ale potem, potem muszę powiedzieć, że się po, po, poprawiłem i mhm. wyniki miałem nawet lepsze niż niektórzy właśnie Czesi. Mhm. A powiedz mi, no tak, język czeski już objechaliśmy, ale teraz język polski, mm -hmm. bo studiujesz teraz chyba w Warszawie, prawda? Studiuję w Warszawie, dokładnie tak, to znaczy nigdy nie miałem problemu z porozumieniem się po polsku, natomiast mm -hmm. y jak przyjechałem do Polski to i miałem zamieszkać, to no, dowiedziałem się, że, że są braki pewne, tak? Wiadomo, w no. słownictwu tym jak też zacząłem pracować, to wiadomo, że... To język specjalistyczny taki, Dokładnie prawda? Tak, którego, którego potrzeba, to jest prawda, bo taki taki potoczny, to można sobie porozmawiać, zamówić, nie wiem, piwo w barze, yy, coś do tego piwa jeszcze, zapłacić rachunek, podziękować, wyzwać kogoś po polsku można, ale gorzej, gorzej, jeżeli wchodzi człowiek w jakieś właśnie tematy, tematy czysto, czysto techniczne, w języku technicznym yy, typowym. Ale yy, słuchaj, teraz jak, jak, jak oceniasz, co jest cięższe, polski czy czeski? Dla mnie dla mnie to... może taki trochę... On nie jest... Yy... Trudno, trudno powiedzieć, dlatego że no, jestem Polakiem, mhm. bo po polsku właśnie y, od, od małego umiem, tak więc mhm. ciężko mi powiedzieć, co jest, jaki język jest trudny. Y, z polską gramatyką nie mam problemów. Może bardziej z ułożeniem czasami tekstu, tak? Mhm. Ze stylistyką. Jak muszę napisać długi list czy napisanie pracy licencjackiej? To jest dla mnie np. koszmar. Tak? No to jest prawda, bo jeżeli chodzi o samą składnię właśnie języka czeskiego, jest zupełnie odmienna niż język polski. Tam jest tam jest zdania pytające inaczej się buduje w języku polskim. Albo dodajesz trzy, mhm. albo w ogóle jakiś tam przedrostek i jest pytajnik na końcu, a już w języku czeskim się przestawia wyrazy, szyk wyrazów się przestawia i w ten, w ten sposób powstaje jak w angielskim. Powstaje właśnie zdanie pytające. <grym <grym> a... Powiedz mi, powiedz mi tak, jak się, jak się uczyłeś, bo to wielu, wielu ludzi interesuje. Mhm. Historie, historię także mieliście. Opowiadałeś mi wczoraj nawet o tym, ja chciałbym, żebyś to powtórzył. Jak to było z tą historią? Do którego okresu historii Was uczono? Czy na przykład uczono o 1968 roku, o najeździe układu warszawskiego na Czechosłowację? Czy coś takiego było uczone w ogóle? Szczerze, szczerze to w szkole podstawowej mieliśmy historię do II wojny światowej, to samo było w szkole średniej, powtórka od, od, od tam powiedzmy Aha. Grecja, Rzym, Antyka, również do II wojny światowej i tak naprawdę dalej dalej nigdy nie zachodziliśmy. Czyli Dopiero jak przyjechałem tutaj właśnie do Polski i mieliśmy, i na studiach mhm. mieliśmy przedmiot, gospodar historia gospodarcza mhm. i tam trzeba właśnie było się nauczyć trochę tej historii Polski od zaborów aż po teraźniejszości. teraźniejszości. No to jest, to jest dość ciekawe, bo tutaj u nas uczą, e, uczą troszeczkę inaczej w Polsce i znaczy u nas, tam w Polsce ogólnie. Ale <śmiech> Na przykład wielu, wielu sobie sprawy nie zdaje z tego, że no mówią, że matematyka jest, nawet matematyka powinno się mówić, jest raz, że królową nauka, a drugie, że jest językiem uniwersalnym, co jest, chyba sam się przekonałeś, totalną bzdurą, ponieważ pierwiastek po czesku brzmi inaczej, inaczej się to mówi i czasami po prostu zadanie jakieś, które trzeba wykonać w tym języku, na no ja bym miał problem w związku z kim cokolwiek zrobić. Oj, no to tutaj, no ja to potwierdzam dokładnie twoje słowa. Miałem też matematykę. Matematykę. No matematyka, tak, tak. tak. No ale teraz już Polacy... Latach... W pierwszym semestrze i jak zaczął właśnie profesor tłumaczyć, tam nawet mówił rzeczy, które ja już miałem w średniej szkole, mm -hmm. to ja i tak nie, nie wiedziałeś, nie, o, o czym, czym chodzi. Chodzi, Nie wiedziałeś, o czym mówi, jak, jakby rozpisał na tablicy, to od razu człowiek by załatwił. I akurat z matematyką miałem duże problemy. Mm. Przecież ja nawet nie wiem, jak po, po, po polsku się powie: czterec, trojuchelnik. No to, to jest czterec, to jest kwadrat, a trojuhelnik jest trójkąt. A to, mo, mo, no, coś sobie. w tym stylu. No, nie no to, to akurat może fak, faktycznie, ale były takie rzeczy: macie, że. No tak. W Czechach macice. No. Też, też <słuch> bardzo ładna. No a w angielsku chyba po angielsku to jest to nie? Jako macierz. Matryca też. To jest, no coś mi się nie zdaje. Nie jako macie, No nie wiem, no to akurat nie, nie, nie będziemy teraz o zależnościach języka angielskiego tutaj opowiadać. Słuchaj, powiedz mi, co jest w Czechach, czego nie ma w Polsce? Co jest w Czechach, czego nie ma w Polsce? Tak. Dobrych dróg. <laughs> co jest w Czechach? W Czechach jest taki spokój. Ludzie... Ludzie są inni, mentalność jest inna. Tak, zupełnie inna mentalność jest ludzi. To wynika na pewno z historii, która zupełnie jest inna niż Polska, choć tak, jak mówię, za bardzo nie znam polskiej historii. Mm -hmm. Ale o co, co dokładnie teraz pytasz? Co, co Słuchaj, jest no tak, tak co, cię, co cię na przykład uderzyło, co, czego cię najwięcej brakowało, jak byłeś już, nie wiem, ten rok, rok w Polsce... I za czym, za czym tęskniłeś, to co, mhm. co miałeś w Czechach i na co w ogóle wtedy w Czechach uwagi nie zwracałeś? Takie błahostki, rzeczy dziwne. Nie wiem, no na przykład, mhm. y, słuchaj, y, na wiosnę tutaj się, bo w Polsce się topi marzannę. Mhm. No i tą, tą lalę się wkłada pod paloną do wody, a... W, w Czechach są właśnie, Tak, w Czechach są właśnie, Czechach są właśnie mhm. y, czarownice i y, te czarownice, co, co, co się z nimi robi z, tym, właśnie z tymi czarownicami? To jest w ogóle wielka impreza, prawda? Dokładnie, 1 maja, czy 30 kwietnia, mm -hmm. 30 kwietnia, tak. jeżeli się nie mylę. Nie znam dokładnie historii tego, dlaczego to tak się mm -hmm. robi, no ale spotykałem się ludzie, młodzież w jednym miejscu. Są grille, pije się piwo, inne trunki. No i się przygotowuje, taka właśnie czarownica z materiału, nie wiem, mm -hmm. z siana, Czyli coś tak, jak Polska się Marzanna, się tak? I akurat tej tradycji polskiej nie znam, bo w Warszawie... Nie... No w Warszawie ciężko coś no raczej... palić, bo od razu, wiesz, <laughs> wyskoczy, wyskoczy policja i za, za zakłócanie porządku ciebie mogą zamknąć, ale rzeczywiście jest taka śmieszna tradycja, że w Polsce no jest, to, jest to słuchaj, podobne. Ale, ale... No oprócz tego... Y y patrz, nie uderzyło Cię, jeździłeś w ogóle po jakichś mniejszych miastach w Polsce. No wielkości, tak jak Ty mieszkałeś w Jaromierzu, no to miasto ile miało Jaromierz mieszkańców? tysięcy. No, 13 tysięcy. 13 czyli to było takie, no, takie miasteczko, można powiedzieć. Mhm. Nie, nie jakieś żadne wielkie miasto. Ale no drodzy słuchacze, chciałbym, chciałbym powiedzieć, że w Czechach właśnie w Jaromierzu hoteli, to nie wiem ile tam jest, ale jest stadion sportowy do piłki nożnej. Znajduje się lodowisko, przecież zimny stadion. Jest, no to jest, to jest Są teatr, jest teatr, mhm. jest. Y, czekaj, kino jest tam. Kino Wiarą... było zamknięte, zamknięte, zamknięte. Mm -hmm. na... No bo to już jest mało dochodowka, ale teatr Dokładnie. jeszcze jeszcze dalej funkcjonował i to jest... W Polsce akurat, kurczę, Polsce? to mnie uderzyło, że tego nie ma, nie? Mm -hmm. no, no ja tak naprawdę po małych, po mniejszych miastach mm -hmm. nie, nie jeżdżę, tak? I tak naprawdę, nie wiem, przejeżdżałem, byłem ile, dużo razy, nie wiem, w Polsce, tutaj na Dolnym Śląsku, Kudy Polanica, czy tam Kłodzko, mm -hmm. nie wiem. No, w Kud powiem Ci tak, w Kudowie, w Polanicy, no to jest miejscowości praktycznie Kudowa do Zrój, Polanica do Zrój, to są miejscowości, które... Y no, są wielkością, no, praktycznie dorównują Jaromierzowi, ale no, kina, kina tam są. Niestety teatru tam nie ma. Uh -huh. Teatru nie ma, a no, nawet w, w, w tam, gdzie ja mieszkam w Nachodzie jest, jest i kino, które dalej funkcjonuje. Uh -huh. e, czasem się nawet chodzi tam na, na filmy, jak są jakieś dość ciekawe. E, oprócz tego są także, jest także teatr i to dość, dość wielki teatr, bo on się znajduje w hotelu Beranek, to jest bo też teatr imienia Józefa Ciszka, coś mi się zdaje no Czesi, Czesi stoją ogólnie yy, kulturą wysoko tak, bez mała mógłbym powiedzieć, że chyba troszkę wyżej niż, niż Polacy bo troszkę, troszkę inaczej do tego powtórzą. ludzie chodzą do teatru mm -hmm. przede wszystkim to znaczy to, jeżeli jeżeli na przykład powiem przykład Warszawy to tam ta kultura, no to też jest na tak, tylko nie, to tak? jest miasto stołeczne, to jest, to jest stołeczne, tak tam gdzie ja mieszkam, czyli w Wa Warszawie tam naprawdę ludzie chodzą często do kin jest tych kin mnóstwo, mm -hmm. w tych galeriach do teatrów również. Ja też czasami się wybiorę raz na jakiś czas. Ciężko mi powiedzieć, jak w mniejszych miejscowościach mm -hmm. w Polsce. Natomiast jeszcze wracając do tego pytania, czego brakuje. Brakuje mi. No, na przykład lodowisko właśnie, w Czechach jest w każdym mniejszym mieście, tak. bo grają w hokeja, a w Warszawie jest Torwar i nie ma gdzie na, w zimie na pojeździć na łyżwach. jak człowiek chce. Jak to się jest... człowiek wybierze to albo to lodowisko się nie nadaje, mhm. jest multum ludzi i do tego mi brakuje faktycznie. No w, Czechach, w Czechach hokej to jest praktycznie sport narodowy, można powiedzieć. To jest bardziej, no, nie, nie wiem, bym to porównał do polskiej piłki nożnej, ale no. patrząc na kondycję polskich y, drużyn piłkarskich, no to raczej raczej popełniłbym było jakieś małe FOPA, bo w, czy, czy oni dobrze grają? Nie wiem. No jesteś teraz kibicem Legii, tak? Nie Jestem kibicem Legii. Po prostu chciałem, chciałem zobaczyć stadion, atmosferę, jak to wygląda. No, nie, nie można powiedzieć, że jestem kibicem. A jak byś porównał w ogóle na przykład zachowanie się, bo w Czechach sam grałeś w piłkę przecież. Grałem piłkę. Jak, jak, jak byś porównał zachowanie się właśnie kibiców na stadionach polskich do zachowania kibiców na stadionach w Czechach? No, Polska, Polska jest z, z, znana właśnie... Z angielskiego zachowania, tak? <śmiech> Kibola i te inne rzeczy, o to chodzi. Choć na pewno sytuacja się poprawiła trochę mm -hmm. w tej Pol w, w, w Polsce, jeżeli chodzi o kibiców. Na przykładzie Legii, Warszawa, mm -hmm. gdzie jest nowe stadion, no to kibice szanują to. Jest to jest nowy stadion. Nie ma żadnych tam starć z policją, mm -hmm. nie niszczą wiadomo, czasami tam się jakiś wyjątek znajdzie, tak? Zgadza się, tak jak wczoraj mówiłeś, jak przyjeżdża Alech Poznania albo Arka Gdynia, tak? tak? Szczególnie Ale, ale raczej jest, jeżeli chodzi o Warszawę, to jest spokój tak? Mm -hmm. A jak w Czechach powiedzmy mi, były, Czechach... były jakieś właśnie takie ustawki, nie wiem, jakieś wrogie zachowanie jeżeli dwie drużyny, które rzeczywiście do, mm -hmm. do siebie trzyły wielką animuzję, czy, czy, czy jakieś bójki były, coś takiego? No jak na przykład jak przyjeżdżam do, do, do Pragi, tak? Mhm. Bani Gostra czy Brno, mhm. to wtedy policja no, przygotuje się do tych meczów, tak? Zawsze trzeba tam, pilnować tych kibiców. Czyli też są, Czasami, też wiadomo, są tak też, jak w Polsce to, eskortowani, tak? Myślę, że y, dokładnie <trych> tak. Z, z, I zawsze tak będzie, to mhm. tego się na pewno nie, nie, nie, nie pozbędziemy. Natomiast w Polsce, w, ja no, mieszkam w Warszawie 4 lata i nie wiem, jak było w, dokładnie wcześniej, no, ale z, z, z, y, wiem, że było nieciekawie, że tam bójki, czasami ktoś umierał. Mm -hmm. To no, Myślę, że takich takie zachowań w Czechach y, nie było. Czyli właśnie no znowu znowu dochodzimy do tej mentalności czeskiej, prawda? No i dokładnie do, do, do, do, do, do, do, do. no, tak. Czesi mają właśnie w swojej mentalności rzecz, która mi bardzo imponuje, ponieważ dla nich y, weekend jest rzeczą świętą i w piątek wieczorem znaleźć jakieś wolne miejsce w knajpie, żeby sobie siąść upić i wypić jakiegoś tam piwa czy coś innego tam przekąsić. No graniczy z cudem, tym bardziej, że jest. Tych restauracji jest strasznie dużo. Mhm. A miejsca miejsca nie ma, bo Czechy od razu nie mają, nie mają czegoś takiego, że. Większość Czechów bynajmniej, że nie biorą tej roboty do domu. Że, no to... się, że się tym nie zawalają, prawda? I to jest dobrze i to jest dobrze. Yy... To jest taka czeska pochoda. Tak jest. Z tego to wynika. No, to, to znów mówię, mieszkam w Warszawie i nie wiem, jak to jest w innych, mniejszych mm -hmm. miejscowościach yy, podobnej wielkości, tak jak ja na chod. Yy, Warszawa, no... Tam jest stres, pogoń za... Za kapuchą cały za kapuchom, czas. kapuchą, dokładnie tak. Yy, choć no, ludzie też się bawią, też mm -hmm. yy, czekają na ten weekend. No ale w Czechach... Się jest, do czech i jest to, jest to inne, inaczej. prawda? Jak no, przyjechałeś wczoraj, wczoraj, wczoraj. to było wczoraj. E, przyjechaliśmy właśnie, przyjechał Krystian e, z rodziną e, do nas, do Nachoda. I pierwsze co powiedziałeś, to powiedziałeś, że czujesz czeskie powietrze, prawda? Chociaż od granicy z Polską e, dzieliło nas 5 km. To no, jest sentyment nie ciągnie tak, Jestem z czech, jestem z Romierza, to jest mój dom i brakuje mi tego rzadko przyjeżdżam do Czech tak więc jak jestem to się staram wy wykorzystać te chwilę. No to... I, i czasami to nawet czuję, że bym chętnie został no właśnie, <śm> powiedz mi czy zamierzasz skończyć skończysz naukę, pracujesz teraz masz dość odpowiedzialne stanowisko jak, jak myślisz, co by było lepsze? Bo teraz po podróżach służbowych także znajdujesz się w Pradze, prawda? Yy, na początku właśnie, kiedy rozpoczynałem pracę w obecnej firmie, to mm. wysyłano mnie do Pragi yy. I co dalej, i co dalej? Bo tak panie chcę zapytać. Tak, no bo co, co, co będzie, co będzie, co będzie, nie? co byś planował na przykład, co byś chciał, bo to mm -hmm. nie wiadomo, co, co, wiesz, to co my chcemy, nie, a to co możemy zrobić to dwie różne rzeczy najczęściej, nie? Nie, nie jestem typem człowieka, który by, powiedzmy, siedział w miejscu i miał, miał jedną pracę i tak, mm -hmm, e, taką, mm -hmm. jakby to powiedzieć, e, taka monotonia, tak, tak. że idę do, na 8 o 16 kończę i tak do domu, ja potrzebuję rozrywkę. Nie, nie mogę siedzieć w jednym miejscu. Mm -hmm. y, to mam też na myśli, że nie mógłbym chyba pracować w jednej firmie tak długo, muszę, muszę cały czas coś zmieniać. No i... bo przez te 4 lata to troszeczkę tych już miejsc pracy pozmieniałeś, prawda? Tak, to, to trochę też było, było. I były banki jakieś inne rzeczy pracować, Call Center właśnie. Też. No ale ciągnie mnie właśnie w kierunku, w kierunku trzech. Mm -hmm. Nawet wczoraj właśnie przyjechałem do was czy też jak z mamą rozmawiamy, to tak mnie ciągnie do Czech, może w Wiedeń. Mm -hmm. Nie chciałbym w, w Warszawie. Jak tak sobie pomyślę, że miałbym nam spędzić resztę swojego życia, to... No nie jest to, co Tygrysy lubię najbardziej, prawda? Dokładnie. Ja jestem akurat właśnie spod znaku Tygrysa, jeżeli Aha. chodzi o chiński... Chiński horoskop? horoskop. No, no to jesteśmy spod jest. tego samego tak? znaku, bo ja też jestem. 74 odcinek rocznik też był rokiem Tygrysa. Tak jest. No może bym nie wrócił do Jeromierza. Coś większego raczej, y prawda? Praga. To no miasto. Jest, Praga jest piękna. Pragę. Kocham. Za każdym razem jak przyjeżdżam do Pragi, to się na nowo mnie zakopuje po prostu. Tak, sam, tak samo jak. W, jest. Samo, samo wyjście na haradczany, Zamek Królewski, katedra świętego Wita i po prostu mogę stać przy tej katedrze, oglądać te ornamenty, wykończenia i no, trwa to najczęściej kilka długich godzin. Albo pójść sobie na Ziszko do takiej typowej dzielnicy robo ro roboczej. Tak jest. Na jakieś piwo, do jakiejś Dokładnie. typowej gospody. Tak, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest pełno kurzu na belkach, gdzie podają piwo w wielkich kuflach, gdzie stoły są drewniane po prostu. Jest taki klimat znany chyba Polakom tylko z dzielnego wojaka Szwejka. Tak, no i właśnie to jest no, kolejna rzecz, która brakuje mhm. w Warszawie. Nie, nie, takie... ma, nie ma takich, nie ma takich yy, miejsc. Czech, mhm. no, na, każdym, na każdym rogu. Tak? Każde miasto ma tak. taką swoją gospodę. A w Warszawie są knajpale, to są takie... Nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie ma właśnie w tej atmosfery. Mm -hmm. Brakuje tego czegoś. Jedzenie czeskie, tak. O właśnie, czeska. kuchnia czeska. No kuchnia czeska... Mówię, mówią, że kuchnia polska jest strasznie niezdrowa, bo jest tłusta, ale kuchnia czeska przebijają <laughs> pod wszelkimi względami, ponieważ no są te knadliki osławione. Jest, jest, do tego, jest do tego pełno właśnie takich i Słuchaj, jakie danie czeskie w ogóle jest dla ciebie najlepsze? Co ci najbardziej smakuje? Jedno, y kilka. Lubię zupę czosnkową, czesneczką. Czesneczka, no uwielbiam. To trzeba, trzeba trafić no, tak. y, na lokal, mhm. gdzie jest dobra, na pewno knedlowe przezelo. Mhm. Choć tutaj akurat moja mama tego nie gotowała. Mhm. A wytłumacz może, co to znaczy? Knedlowe przezelo, czyli czeskie są knedliki. Mhm. Y, no, dużo, dużo Polaków myli to właśnie z takimi knedlami. Mhm. I, T, t, takim polskim, ale tak naprawdę czeski to jest y, robione z bułek, z rogali, tak. tak. Robi się, kształtuje się tak, y, taki podłużny, jakby to nazwać. No to jest y, walec tak, po prostu, coś takiego, nie? Bułka wrocławska, tak. Coś, coś w tym się to no. na parze, kroi, kroi się po prostu, tak. do tego y, akurat tutaj wieprzowina, tak, taka mhm. pieczona, czy smażona i... No, oczywiście kapusta, kiszona, i kapusta kiszona. Kapusta kiszona musi być. musi być. Słuchaj, powiedz mi, yy, może, może ty to zrozumiałeś przez te, te wiele lat mieszkania w Czechach. Ja jestem tutaj widocznie za krótko. Co jest do cholery jasnej z tym kminkiem? Bo w Czechach jest kminek nawet do, do tej mhm. kapusty dodawany. Jest w chlebie ten kminek. Jest. Kupiłem kiedyś konserwę wieprzową w środku. Był Kminek. A to, to mi się nie, nie, nie przetrafiło nigdy, ale. Jeżeli faktycznie... kiełbasę kupisz, też będzie w do Kminek. Mm -hmm. Co z tym kminkiem jest dochoder jasny? Skąd to się wzięło? Może to. No. Jesteśmy narodem słowiańskim, tak samo jak Polska, ale mhm. właśnie to są takie historie. U nas były zawsze wpływy takie z zachodu. Aust Austro-Węgry, Austro Rakomsko-Ucharsko. Dokładnie tak. tak. I, to, I to może też stamtąd się to wzięło. Bo jest sporo, sporo rzeczy właśnie, które są nabyte z kultury niemieckiej. Samo, samo to, jak, jak zbliżają się święta Bożego Narodzenia, no w Polsce prezenty rozdaje święty Mikołaj który powinien wyglądać nie jak Santa Claus, tylko ten facet z tiarą na głowie, malaskę biskupią, tą, mhm. ten kostur. A w Czechach tak samo jak w Niemczech prezenty kto daje? Jezisiek. Jezisiek, Jezisiek. Jezisiek czyli dziecię Boże, Dzieciątko Jezus. To na w Śląsku nawet w Polsce jest, ale tam jest też wpływ, wpływ kultury niemieckiej przecież. A w Niemczech y, mówi się na to Christkind bodajże. Tak mhm. jakoś, jakoś to będzie. No właśnie, słuchaj, słyszałeś o tym, że Czesi bardzo walczą z wpływem Santa Klausa na Czechy? Nie słyszałem tego. Niszczą, słyszałem znaczy, tego. niszczą. Niszczy, niszczy Santa Klaus, ten gruby facet w czapce, który mówi: Ho, ho, ho. Niszczy, niszczy, niszczy kulturę, całą i, i kulturę, ponieważ, no, tak jak no, w niektórych po, polskich miejscowościach przynosi te pieniądze. No, pieniądze mhm. też czasami, prezenty, gwiazdor. Jesteśmy na komunii, tu się wszystko o pieniądze w tym momencie rozbijały i koperty. E, więc e, ten Jeziszek rzeczywiście zostaje spychany troszeczkę na plan dalszy, bo zaczynają się jakieś właśnie dziwne kurcze stroje święty Mikołajów, no bo ciężko ubrać, powiedzmy sobie szczerze, ciężko ubrać w supermarkecie dziecko w strój Jezuska i żeby prezent No, Lepiej to rozrobi, zrobi, to lepiej Santa Claus. Ale rzeczywiście dobrze, że Czechowie z tym walczą i ja myślę, no, życzę jak najlepiej Czechom, żeby jak najbardziej ta tradycja najdłużej to się utrzymała. No, małe. widzisz, jedne święta mamy obskoczone, drugie święta. W Polsce się flany poniedziałek leje wodą, a w Czechach coś się Czechach? robi. Czy Czechach jest tradycja, że robi się Pomlaski. jakby Jakby to nazwać po polsku? Sprętów, eee, sprętów z, z gałązek mm -hmm. wieżby, tak? Tak. Pleci się taki długi... No, nie wiem, to to... Nie, to ki, nie, bi, taki... Taki... Trochę bicz coś w tym stylu. No, nie wygląda to jako u, u Indiany Johnson, ale właśnie, kurczę, wodą się nie leje, prawda? I właśnie ch, chłopaki, dzieciaki i też dorośli chodzą właśnie mm -hmm. po po miastach, po ludziach, mm -hmm. dzwonią po domach i po kolendzie. No tak, i jest, jest taka kolenda, rzeczywiście, jest bo to jest kolenda, która, która jest u nas się kojarzy w Polsce tylko i wyłącznie z kolendą na Boże Narodzenie, a tutaj mm -hmm. na, na Wielką Noc, na Wielkanoc, czyli Welikonoc, prawda? Velikonoc, tak. e, właśnie chodzą kolędnicy, a co najczęściej im dają ludzie, jeżeli przychodzą już do domu? E, to najpierw, tak, kolędnicy mają kolendę, mm -hmm. e, dziewczyny zostają właśnie tym biczem tak, po tą pomlaską, pomlaską no i i wtedy dziewczyny dzieciom dają jajka, różne słodycze, uh -huh. e, a dorośli zazwyczaj dostają po kielichu. No, uh -huh. Ta tradycja coraz bardziej zaczyna mi się podobać. W przyszłym roku prawdopodobnie uderzę w turnę po, po domach. A słuchaj, właśnie, przypomniała mi się teraz jedna rzecz, która jest zupełnie inna niż w Polsce. Znaczy, zacznijmy od tego, że jak są klasy maturalne, to już teraz jak jest maj, początek maja, nawet i wcześniej końcówka kwietnia, mhm. już są na wystawach sklepowych różne zdjęcia klasowe poszczególnych osób jest wystawione. No, w Polsce tego się nie spotyka bardzo rzadko. No faktycznie, ja też o tym niedawno myślałem, mhm. tak sobie przypomniałem, że przed pięć latem właśnie dawałem maturę. Też nie wiem, skąd to się wzięło. I ta tradycja jest, jest, jest, jest, jest w Czechach. Jest to, jest jest to tak... fajne, ponieważ mogą się wykazać te klasy, te poszczególne osoby właśnie inwencją twórczą, ponieważ co rok no to są nowsze pomysły. Mm -hmm. Są różne pomysły, tak. No, akurat w, tym, w, moim, w moim przypadku, nasza klasa, mieliśmy takie normalne zdjęcia, każdy w koszuli mm -hmm. czarno-biało, ale można naprawdę no teraz widziałem, teraz Idziemy. widziałem, tak, teraz widziałem w nachodzie. Nie wiem skąd to było, skąd, skąd była ta klasa maturalna, ale mieli zdjęcia w stylu Andy'ego Warhola, czyli tak jak on zrobił zdjęcie, znaczy obraz Marilyn Monroe, gdzie jest tak? jeden kolor, drugi właśnie w ten sposób na, rozbite na cztery barwy składowe. Aha, aha. Były, były te zdjęcia no, coraz, coraz ciekawsze. Albo mają fotomontaże, że dwie osoby stoją jak bliźniacy, nie? Aha. I tam podpisane dwojczata właśnie, jako, jako właśnie bliźniacy. Ale słuchaj, <śmiech> właśnie tak mi się przypomniało, bo mówiłem, mówiłem, o tych, mówiłem o tych śmiesznych o tych śmiesznych właśnie kurczę fotkach za wystawami, co Aha. nie można w Polsce znaleźć. Ale pewnego dnia, kiedy ty już miałeś maturę, to byłeś dość szczególnie ubrany i biegałeś po mieście, prawda? Oj, tak, tak, tak. Powiedz, się... powiedz trochę Wiem... o tym, bo w Polsce tego na pewno nie ma. To jestem przekonany. To akurat to się nazywa posledni dzwonieni. Mhm. Ostatni, ostatni dzwonek. dzwonek, ostatni dzwonek, tak. Dokładnie tak. I, I to jest właśnie wtedy... Rozpoczyna się tydzień takie przerwy, w której studenci mają czas na przygotowanie się do matury, do egzaminu. Ale jeżeli chodzi o ten dzień, no to studenci przebierają się za różne postacie. Ale ktoś wam to narzuca, czy wy sami wpadaliście na pomysły? To znaczy, za kogo się przebieramy? Tak. Każdy wpada na jakiś pomysł. No to powiedz mi, co ci wpadło do głowy, że ty biegałeś ubrany... Krystian, no, powiedz jak byłeś ubrany Ja prawie nie byłem ubrany Ty byłeś w pielusze, prawda? Miałeś pieluchę Ja miałem dużą pieluchę Smoczek, byłem przebrany za po prostu dziecko Za tak? bobo, tak? Za bobo, no i Tradycja jest taka, że każdy sobie przygotuje, Czy tam butelki, czy jakieś pistolety wodne Napełnia, mhm. napełnia się to zazwyczaj wodą Dodaje się trochę octu, jakichś perfumów Żeby to Aha. Miał taki fajny zapach i wtedy się biega po mieście najpierw po szkole Aha. Yy, i zbiera się pieniądze, pieniądze z, z której potem można sobie sfinansować jakąś imprezę Aha. Yy, po maturze, tak. Yy, a kto nie da, no to tego się... Wodą. Wodą leje. Tego wodą. Oczywiście, Oj... oczywiście nie wiadrami, tylko właśnie tymi pistolecikami malutkimi. Dokładnie. Również yy, się chodzi ze szminką i, i się właśnie... Maluje ludziom y, numer klasy, studia stu, klasy jesteś, tak. I to gdzie, gdzie jest to malowane na policzku? Czy? Na policzku na, na czele. Aha. I tak, słuchaj, tak a, jak, a jak do tego, do tych żaków, do tych uczniów? odnoszą się normalni mieszkańcy miasta, bo wiesz, no, znając y, polską mentalność, no to jeżeli by ktoś wyskoczył i coś tam wokół ciebie biegał, bo ty biegałeś wtedy przecież jak szalony po rynku <śmiech> i, i no bawiliście się setnie. Ja zauważyłem dziwną rzecz, że ludzie także się z wami bawili. Ich to, ich to bawiło, ich to cieszyło, nie? Y, w, co, ale coś, coś, coś, coś takiego w ogóle gdzie indziej widziałeś, że, że jakiś taki kurczę zwyczaj jest, bo to jest bardzo dziwny zwyczaj, prawda? I to jest, no, wracamy do tej mentalności. Dokładnie. To jest taka czeska mentalność. Pewnie Czesi wymyślili tą tradycję. chyba Ale Czeszów to nie ma. widzisz nie obraża. Nie? nie obraża to, bawią się jakby z nami, podchodzą do <coughs> na tego z humorem, bo pewnie też oni, oni, oni jak byli studentami to też robili tak samo. Robili prawda? tak samo. W Polsce chyba by się to nie przyjęło. No, można no nie, byłoby not. spróbować Ale Wiesz, nie wiem czy czasem do, do, do wariatkowa nie byłyby to osoby, które biegały bo ja kiedyś grałem w grę terenową właśnie z cyklu lochy i smoki odechciało nam się siedzieć w jednym miejscu i wyszliśmy, wyszliśmy w teren ja byłem akurat odgrywałem postać, która zabijała wampiry, więc biegałem z kołkiem i z młotkiem, ubrany tylko w prześcieradło Aha. no i policja pół godziny później przyjechała właśnie Także praktycznie nas zwinęli, no musieliśmy imprezę zakończyć, a mhm. bardzo fajna gra terenowa, co w Czechach rzeczywiście by myślę przeszło bez problemu, ponieważ tym bardziej, że w tym okresie. Słuchaj, Krystian, powiedz mi jeszcze tak na zakończenie, bo ciężko uwierzyć, że ty rzeczywiście jesteś, no można powiedzieć też Czechem, bo to dwie narodowości takie, nie? I Czech związany sercem z Czechami, no i z Polską, tym sercem drugim można powiedzieć, mhm. bo kobieta. Jak by nebylo, i ten kraj, ten kraj tak, že tě přitáhne, a dokładně osoba tě přitáhne. A coś po česku, prosím tě. No, teďka, teďka bude malý problém, protože Christian vůbec neví, co má říct. No, já myslím, že. Protože nemím česky, ne? Dělám si samozřejmě srandu. Je. Cítím, se, cítím, se, jako Čech. cítím se jako Čech, protože jsem se v Čechách vychoval. Mám Aha. tam spoustu přátel. Tam jsem poznal pierwszą první lásku, hmm. tam jsem udělal řidičák a vždycky, vždycky mě, mě, to, mě to sem, nie to, to do čeho bude táhnout a, a myslím, že se tam jednou vrátím. No. I dokładnie i Christian, tobie tego życzę dla was, Christian Fam. E, mały, krótki wywiad na podcastu 420, dokładnie 30 minut marudzenia. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. Minęło bynajmniej dla mnie, jak zbicza strzelił. Celowo ostatnich zdań Christiana nie tłumaczyłem na język polski. Kto będzie chciał, będzie wiedział, o co chodzi. Krystian bardzo pięknie wytłumaczył swój stosunek do Cieskiej Republiki. Moi drodzy, dla was tradycyjnie będzie Piosenka piosenka trochę prześmiewcza. Piosenka z teledyskiem bardzo fajnym. Ee, Olga Lounowa. Olga Lounowa to jest pani, która grała w jejku. Jak to teraz wytłumaczyć? Na początku w Czechach leciała w telewizji oszkliwka katka. Później w Polsce leciała, a przed tym jeszcze były jakieś inne mutacje chodzi o serial brzydula Betty i, czyli krótką mówiąc brzydula w Polsce, leciała ula cieplak to właśnie taki tożsamy klimat tego serialu tam Olga Lounowa grała sekretarkę jakby ktoś chciał porównać to z wersją polską to grała Violetta Kubasińską Pani na pewno będą wiedziały o co chodzi a dlaczego ja o tym wiem proszę mnie nie pytać. No i <śmiech> właśnie, do czego dążę? Olga Lounowa, no oprócz tego, że jest aktorką, to w dodatku jest piosenkarką. I kiedyś, a kilka miesięcy temu, dobre, no dobra, 9 miesięcy temu, może więcej, e, nagrała z facetem, piosenkarzem, który ma ksywę, nik, czy też przeciwku, mówiąc i nie przekląłem w tym momencie, bo, mówiąc po czesku. Czyli właśnie tą ksywę nazwę, ma Xindl i Xindl z nią razem no, wykonali wspólnie utworek pod tytułem Laska w Hołsce, czyli miłość w bułce, a wszystko opiera się o inwazję McDonaldów na Europę, innych KFC i, i Burger Kingów. Ja więcej nie znam. Wy może tak. Miłość w Bułce Laska w Hołsce Ksindl i Olga Lounowa A ja zapraszam na następny odcinek, który ukaże się nie powiem, że niebawem bo skłamał przeogrodniane w okresie 30-45 dni może uda się coś spłodzić może szybciej, ale obiecywać nie będę Trzymajcie się Ahoj zkoušíš mi vnutit výhodný menu jen s polovinou kuti menu jen s polovinou ingrediencí co doopravdy chci menu, kde půlka chodů je jenom do počtu a to je ten hlavní důvod proč tu u obdínka vám zatišit hlad s něčím co nemám rád Co se mi hnusí a k tomu super size Co pak jsem mohl nadít se že co chci bylo jen v sezóní nabídce Ruku svírám v pěst A v bez jednej nekoř, za 36 Kam jsem to došel, je to má mekači Jsem opět jenom v mekáči A má panie vítězkou Klání mi z kompromis Vždyť víš co chci Já vím, Ale nejde o to co chce Vždyť víš, co chci. Ja bíl, ale nabídka určuje po ptásku. Svěsto snežní prosím, slyš mou. Obědnávku. Došel se, si a že mne tak bys měl si něco dát? Všechno se dá strávit, víš jeha. Prontu jsem si na najednou není odstaw. Láska vouzce, instantný Ja wiem co chceš, no jo. ale nejde o to kdo co chce. Ja wiem co chceš, no jo. ale ty masz ty swój instrukce. Ja wiem co chceš, no jo. ale nabídka určuje poptávku. Tak už pochop, že nie tvou. Wszyscy wiesz co chci Ja wiem, ale nie od o to co chce Ja wiem, ale ja mam swoje instrukce Wszyscy wiesz co chci Ja wiem, ale, ale nabídka určuje poptátku Poczez to prosimy, prosi Tak už